Tutaj, w tym czasie nie było króla w Izraelu Każdy robił Co mu się Podobało Tak jak Żydzi w tamtym czasie Potrzebowali króla Taki każdy z nas Potrzebuje Króla Oni mieli króla Zawsze mieli swojego króla ale nie zawsze go uznawali i rozpoznawali oto Bóg był zawsze ich królem ale oni nie zawsze liczyli się z jego władzą i tak jak widzieliśmy tutaj w tej historii jeśli Bóg pozwoli zobaczymy w następnych częściach tej księgi można żyć bez króla ale konsekwencje tego są zawsze tragiczne każdy z nas został stworzony, został uczyniony przez Boga, aby służyć, aby być jemu poddanymi, aby wypełniać jego wolę. Jeszcze przed stworzeniem, jeszcze przed upadkiem, przepraszam, zanim pierwsi ludzie upadli, widzimy, że Bóg wyznaczył im jakieś zadania, coś im zlecił i oni mieli w posłuszeństwie to czynić I czyniąc to byli szczęśliwi Bóg im czegoś zakazał i tak długo jak trzymali się tego Bożego zakazu jak mieli nad sobą ten autorytet Boga Jego Słowo było dla nich wyznacznikiem tego co mogą robić i tego czego mają się zdala trzymać wszystko było z nimi dobrze ich życie było pełne harmonii pełne szczęścia Bóg był uwielbiony w nich a oni radowali się w swoim Bogu. Każdy z nas potrzebujemy nad sobą autorytetu, który będzie nas prowadził bezpieczną drogą. Drogą prawdziwego szczęścia, prawdziwej satysfakcji, prawdziwego spełnienia. Drogą, która będzie miła temu, który dał nam życie. Która będzie chwałą dla Niego i czcią dla Tego, który nas obdarzył tymi wszystkimi możliwościami, które posiadamy. I to nie jest bezpieczne. I to nie jest dobre. I to nie jest słuszne. Czynić to, co nam się podoba. I co jest słuszne w naszych oczach. Ponieważ wcześniej czy później pociągnięci naszymi upadłymi pragnieniami, naszą samolubną chciwością, naszą krótkowzrocznością doprowadzimy siebie do ruiny. Jako chrześcijanie jesteśmy dziećmi wielkiego króla. Jesteśmy zobligowani do przestrzegania jego doskonałego prawa. Kościół nie jest demokracją. Nie jest miejscem, w którym możemy czynić to, co nam się dobre wydaje. I nie jest to miejsce, w którym każdy może podążać za opinią własnego serca. Ale raczej jako chrześcijanie jesteśmy powołani do królestwa. I to nie jest nasze królestwo, ale to jest królestwo Boże. Bóg jest królem. On jest Panem. Nie jakiś pastor, nie jakiś biskup, nie jacyś ziemscy tutaj urzędnicy kościelni. Ale Bóg jest naszym Królem. Bóg jest naszym Panem. I wszyscy do tego Pana, do tego autorytetu, do tego Króla, jesteśmy wobec Niego zobligowani, aby Jemu się podobać. Zarówno pastor, jak i każdy inny. Zarówno starszy, jak i ten, który jeszcze nie jest starszy. Wszyscy mamy nad sobą Króla. Mamy nad sobą Pana. I to Jemu mamy służyć, a nie podążać za naszymi jakimiś się. Tak jak już powiedzieliśmy, nasza wolność nie jest w robieniu tego, co nam się podoba, ale w tej możliwości posłuszeństwa, poddania się czynienia tego, do czego Bóg nas powołuje, do czego nas uzdalnia, aby wypełnić Jego wolę, aby Jego uczcić w naszym życiu. I Pan Jezus Chrystus jest naszym doskonałym, największym przykładem tego. On, jak widzieliśmy w Jego życiu, czytając Ewangelię, rozważając je, widzimy, że Pan Jezus nie czynił niczego z własnej woli. Ale mówi, czynię tylko to, co widzę u Ojca. I mówi, nie przyszedłem wypełnić swoją wolę, ale wolę tego, który mnie posłał. I Pan Jezus cały czas odwołuje się do tego autorytetu Boga, w którym czyni te rzeczy, które czyni. Naucza tego, czego naucza. Że On został posłany i że Jego wręcz chlebem, że Jego pokarmem jest spełnić wolę tego, który Go posłał. I wiemy, że ta pasja, ta, to posłuszeństwo, to oddanie się woli Ojca doprowadziło Pana Jezusa do tej śmierci na krzyżu Golgoty. Że to On jako ten uniżony sługa, aby wypełnić wolę Ojca, który posłał Go nie aby sądził ten świat, ale aby ratował ten świat poszedł na ten krzyż gdzie jak widzieliśmy w ogrodzie Ketsemane ta Jego ziemska wola to Jego ziemskie pragnienie, to jego ludzkie, ta Jego ludzka obawa przed tym co miało na Niego przyjść zostało poddane i podporządkowane tej doskonałej woli Ojca i Pan Jezus w posłuszeństwie oddał swoje życie tak jak powiedział, nikt nie miał mocy mu zabrać tego życia, ale on jest z własnej woli, poddanej woli Ojca. Oddał za nas. Położył to życie, aby nas ratować, aby nas wyzwolić z naszego, z naszych tych dróg, naszego własnego widzimy się i tego, co nam się podoba. I aby nam umożliwić wejście na tą wąską drogę posłuszeństwa i życia. Kiedy patrzymy na krzyż, to jest tam tak wiele różnych rzeczy, także co co niedzielę mamy o czym mówić. i Widzimy tam wiele różnych aspektów tego, tej, tej, tej ofiary, która tam została złożona. I Myślę, że w świetle tego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, w świetle tych wyzwań, które przed nami dzisiaj Słowo Boże wstawia, Myślę, że to spojrzenie na krzyż właśnie z tej perspektywy całkowitego posłuszeństwa Pana Jezusa Chrystusa. Całkowitego oddania się woli Ojca i tego właśnie podążania za tym głosem, który rozbrzmiewał w Jego sercu. Tej intymności relacji z Ojcem. Tej ciągłej bliskiej społeczności, w której Pan Jezus wiedział kiedy i gdzie ma być kiedy i co, komu ma powiedzieć. to Wszystko, całe to jego doskonałe życie i również ta jego doskonała śmierć było wypełnieniem woli Ojca, którą Bóg już przed wiekami przez swoich proroków zapowiedział i zawarł w tych prorockich słowach, że to się musi stać, abyśmy my też mogli z takiej wolności skorzystać, abyśmy i my nie żyli pod tyranią grzechu nie żyli pod tyranią szatana, ale mogli znaleźć wolność w Jezusie Chrystusie. Pan Jezus powiedział, jeśli Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. To jest jedyna wolność, to jest jedyna prawdziwa wolność, jaką możemy znaleźć w tym życiu. Jeśli On nas wyswobodzi, tak długo jak ktokolwiek inny nas wyswobadza, tak długo, jak cokolwiek innego nas trzyma, cokolwiek innego nad nami panuje, jesteśmy w niewoli. I jest to niewola, która prowadzi do naszego zniszczenia. Ale jeśli On nas wyswobodzi, wtedy prawdziwie jesteśmy wolni. I oczywiście w tej wolności naszej, tak jak już tu kilkakrotnie zostało to powiedziane, jesteśmy Niego niewolnikami, jesteśmy Jego sługami. Ale jest to służba która przynosi życie. Jest to służba, która pozwala nam doświadczyć tego, do czego zostaliśmy stworzeni, do czego zostaliśmy powołani. I to jest pełnia życia tak naprawdę. Każdy z nas staje i ponownie staje i ponownie staje przed tym wyborem, komu będziemy służyć. Czy będziemy służyć temu, który nas umiłował i wydał samego siebie za nas, który uniżył samego siebie i poddał siebie woli Ojca i pokazał nam tą drogę posłuszeństwa, którą mamy iść, czy też będziemy służyć czemukolwiek innemu, komukolwiek innemu, co jest dobre w naszych oczach. Pochylmy nasze głowy w medywie. Kochany nasz Panie, dziękujemy Tobie za Twój doskonały przykład posłuszeństwa i poddania się woli Ojca. Twoją miłość, która nie ograniczyła się do słów, ale prawdziwie zamanifestowała się w Twoim przyjściu na świat, w Twoim doskonałym życiu i w Twojej śmierci. Panie, dziękujemy Tobie żeś tak nas umiłował, chociaż nie mamy w sobie żadnej wartości, chociaż jesteśmy brudnymi grzesznikami sami w sobie, niezdatni, żeby cokolwiek dobrego Ci dać. Musimy najpierw otrzymać od Ciebie z góry cokolwiek, żeby cokolwiek Ci dać. Kochany Panie, obyśmy patrząc na Twój krzyż Obyśmy patrząc na Twoje całkowite posłuszeństwo woli Ojca, znaleźli też odwagę i znaleźli wiarę i posłuszeństwo, by tak samo poddać się Tobie, aby nie bać się Twojego panowania, aby nie sądzić, że nasze własne widzimy się, nasze własne jakieś takie czy inne decyzje przyniosą nam coś lepszego, niż Ty nam możesz dać, kiedy w pokorze poddajemy się Twojej woli. Kiedy zapieramy się samych siebie, zapieramy się tych właśnie naszych ludzkich pragnień, dążeń i ambicji. I walczymy z tym egoizmem i pychą, która podnosi się przeciwko poznaniu Ciebie. Kiedy z tym wszystkim, Panie, to staramy się ujarzmić, to przynosimy na ten krzyż prosząc o Twoje wyzwolenie, o Twoje zwycięstwo, abyś Ty mieszkał w nas, abyś Ty żył w nas, abyś Ty prowadził nas. Daj nam, Panie, w tym naszym rozważaniu Twojej śmierci doświadczać tego przeobrażenia, tej przemiany, aby i nasze serca były według Twojego serca. Abyśmy i my byli myśli Chrystusowej, nie goniąc za fantazjami jakimiś czymi wyobrażeniami naszych upadłych serc. Ale będąc, Panie, pełni tych błogosławionych myśli, mając właściwe motywy i czyste serca, aby podążać tą drogą posłuszeństwa i służby, na której Ty, Panie, będziesz nas błogosławił na której Ty nas będziesz używał i gdzie uwielbisz się w nas po błogosław prosimy Panie ten chleb który łamiemy, na pamiątkę Twojego ciała wydanego za nas daj Panie abyśmy i my nie miłowali naszego życia na tej ziemi aby je raczej obrać niż śmierć Śmierć teraz, dzisiaj, jutro w tym zapieraniu się samych siebie i krzyżowaniu wszelkich naszych niegodziwości. Śmierć dla naszego własnego ja, naszego egoizmu, naszej próżności. Daj Panie, abyśmy my byli umarli dla grzechu, a żyjący w Jezusie Chrystusie dla sprawiedliwości, dla Twojej chwały. Po Błogosławie, prosimy ten kielich wina, który przypomina nam o Twojej drogocennej krwi. Przelanej tam na krzyżu goty za nasze grzechy, za nasze nieprawości, za nasze odstępstwa, za naszą niewierność i te wszystkie ułomności i braki, jakich nasze życie jest pełne. Dziękujemy, kochany Panie, że możemy Ci służyć mimo tych wszystkich braków, mimo tych wszystkich ułomności, jeśli tylko wyznajemy nasze grzechy, jeśli tylko lgniemy do Ciebie i w Tobie szukamy usprawiedliwienia. Jeśli nie na sobie samych polegamy, nie na naszej religijności i uczynkowości, ale w Tobie, Panie, szukamy sprawiedliwości, w Tobie szukamy uwolnienia od tego wszystkiego, co złe, co nieprawe. Dziękujemy za moc twej krwi, która zmazuje wszelki grzech, która oczyszcza wszelkie nieprawości, która pozwala nam mieć społeczność z tobą, z czystymi sercami, z czystymi sumieniami tymi z wszelkiego naszego grzechu i zła. Po błogosław, prosimy ten kielich. Daj Panie byśmy i teraz biorąc tego chleba, pijąc tego kielicha nie czynili tego żaden z nas jako sąd własny. Ale raczej abyśmy doświadczali Twego błogosławieństwa, Twego posilenia. Na nowo odświeżenia Panie naszej relacji z Tobą naszej dedykacji, Tobie. Pokrzew i błosi nas prosimy. Wsmocnij nas, Panie, Twoją mocą. Proszę o Twoje działanie też w sercach tych wszystkich, którzy nie przystępują do wieczerzy. Daj, Panie, i w ich życiu Tę łaskę głębokiej pokuty upamiętania nawrócenia oczyszczenia, uwolnienia z tego wszystkiego, co jest ciężarem, co jest przeszkodą, co jest jakąkolwiek tutaj jakimkolwiek murem nieprzyjaźnym między Tobą a nimi proszę, kochane Ojcze proszę, aby to zwycięstwo krzyża i dzisiaj w ich życiu przyniosło wyzwolenie i ratunek. Proszę. Okaż nam łaskę. Okaż nam swoją miłość. Objaw wśród nas Twoją moc. Prosimy. W Twoim drogim imieniu Jezu prosimy. Amen.